Koniec książki Edwarda Rudzkiego Polskie Królowe Czytał Mirosław Utta Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1993 Realizacja akustyczna Roman Powała